Portal Konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Życie nad Wisłą Obecnie Wisła jest dla okolic Konstancina tylko ciekawostką. Miejscem turystycznych wycieczek i nieprzekraczalną granicą. Na rzece kończy się gmina Konstancin Jeziorna i nawet w naszych głowach stanowi ona pewną mentalną barierę. Należymy do pokolenia, które Choć miało jeszcze to szczęście, że brało udział w zamierającym wypoczynku i kąpieli w Wiśle, nie pamięta, że rzeka niegdyś łączyła mieszkańców obu brzegów. Dla Urzecza zaś była spoiwem. Po drugiej wojnie nad rzeką zaczęło stopniowo zamierać życie. Powszechniejąca komunikacja sprawiła, że wyasfaltowano drogi i łatwiej było pojechać na drugą stronę rzeki pojazdem, by odwiedzić krewnych, niż przeprawiać się drewnianym przewozem. Takie wizyty stały się siłą rzeczy rzadsze. Karczew przez 500 lat główne miejsce wypraw dla mieszkańców tych ziem stracił na znaczeniu. Jego miejsce zajęła Warszawa, gdzie ze wsi zaczęto dostarczać płody rolne. A przecież przewóz ten był jednym z serc regionu. Mieszkańcy okolicznych wsi przeprawiali się na karczewski targ, a w drugą stronę płynęli polscy i żydowscy handlarze. Na terenie przedwojennej gminy Jeziorna skupowali owoce, warzywa, żywiec, Dostarczali potem wprost towary karczewskim sklepikarzom i rzeźnikom. Targ karczewski był największy w okolicy. Dzięki rynkowi targowemu karczew w roku 1548 uzyskał prawa miejskie. I wówczas stał się dzięki jarmarkom i targom, sąsiedztwu szlaku handlowego, centralnym punktem tych ziem. A prowadził doń przewóz, który od początku XVI wieku dzierżyli oborscy i pobierali opłaty. W mieście krzyżował się szlak handlowy małopolski z ruskim, ze szlakiem wiślanym i przewozowym. O tym, jak ważnym miejscem był dla mieszkańców Klucza oborskiego, nie świadczy fakt, że drogę przez obory do przewozu już w XVIII wieku zwano drogą od Karczewia, co jednocześnie podkreśla, iż Wisła granicy nie stanowiła. Sam niestety historię o przeprawie w końcowym okresie jego istnienia, gdy zarządzała nim rodzina Kanabusów, Znam już tylko z rodzinnych opowieści. Przewoźnik nie miał łatwego życia, jak w świetnej książce o urzeczu opisał Maurycy Stanaszek. Dowcipni się pokrzykiwali, przewozu, przewozu, ciakaj chamie do mrozu. A gdy poirytowany długim oczekiwaniem na zabawiających się w odwiedzinach u zawiślaków, odchodził zabierając wiosła, zdarzali się i tacy, jak dziadek autora tych opowieści, który wyciągnąwszy drągi z nadbrzeżnej roślinności, przeprawił swą rodzinę na drugą stronę rzeki, uprowadzając łódź. Dzięki przewozowi i licznym łodziom pychówkom przeprawianie się na drugi brzeg nie było niczym nadzwyczajnym. Zimą przechodziło się na drugi brzeg po lodzie, a trasę przejścia wyznaczały ułożone witki lub tyczki prowadzące w kierunku wsi nadbrzeże, omijające miejsca, gdzie lud był cieńszy. W ten sposób odwiedzało się rodziny. Często z powodu śniegu, zgasów, ciszycy czy opaczy łatwiej było udać się do kościoła do Karczewa, który leżał dużo bliżej. Zdarzało się także, że tamtejsza parafia przejmowała rolę parafii słomczyńskiej, jak w zimie przełomu roku 1794 i 1795, gdy na ziemiach oborskich zapanowały tempora belli, czasy wojenne, jak odnotowano w kronikach kościelnych, czy też rewolucji, jak mówiono w dobrach oborskich. W książce o Łużycu zabrakło niestety miejsca, by opisać wiele aspektów bogatego życia nad Wisłą, gdzie jeszcze nie tak dawno wzdłuż brzegów wisiało w sobotę pranie, które wykonywano raz w tygodniu w rzece w nadwiślańskich wsiach, przy okazji biorąc kąpiel. Rzeka pełna była rybaków, a w Wiśle żyły wspaniałe ryby. Jak wspominają tutajsi mieszkańcy, aż do lat 70. XX wieku rzeka w nie obfitowała. W zachowanym liście pruskiego landrata, czyli urzędnika ziemskiego, powiatu czerskiego z roku 1804, kierowanym do ekonoma obór, widnieje zalecenie, że gdy będzie się u niego zjawiał na zarządzoną odprawę wraz z sołtysami wsi nadrzecznych, dostarczyć ma karpia lub szczupaka wiślanego. Niektórzy żyli z ryb, sprzedając je w gasach czy ciszycy handlarzom z Karczewa, w tym wspomnianym Żydom. Choć do początku XX wieku Wisła straciła swe znaczenie handlowe, wciąż była szlakiem spławnym. Niektóre z domów w okolicznych wsiach budowane były z drewna spławionego z gór przez flisaków i oryli. Zdłuż Wiślanych brzegów wiodły wydeptane ścieżki, którymi holowano łodzie i tratwy, a flisacy gościli w licznych karczmach. Mimo iż handel z czasem ustał, długo jeszcze po Wiśle pływały bocznokołowce. Dobijały do przewozów w gasach, gdzie, jak wspominają najstarsi mieszkańcy, pasażerowie kupowali owoce. W latach 50. przeprawa promowa uległa likwidacji. Plan strategiczny układu warszawskiego, zakładający jak najmniejszą liczbę mostów na Wiśle, aby powstrzymać NATO przed przeprawą, uniemożliwił odbudowę mostów w Fidre. A z czasem ruch na rzece zamarł i dziś trudno uwierzyć, że było na pełna życia. Choć dawna świetność Wisły już nie powróci, to w ostatnich czasach wzdłuż jej biegu organizowane są liczne imprezy. Jedną z nich jest Flis Festival, odbywający się w Gasach, gdzie podejmowane są próby reaktywacji tradycyjnych biegów łodzi wiślanych, przeprawy promowej, a także pojawiają się przedstawiciele starych wiślanych zawodów. W tym roku to m.in. szkutnik Mateusz Tabaka z Basoni. Jest to nadwiślana miejscowość, gdzie zachowała się sztuka wykonywania drewnianych łodzi. Polecamy film z wizyty w Basoni przedstawicieli Fundacji Szerokie Wody. Polecamy także facebookową stronę Domu Wisły, stanowiącą zbiór ciekawych informacji na temat Wisły oraz wizytę na festiwalu. A być może znów za jakiś czas do gasów popłynie boczno Kołowiec. Remontowany holownik Lubecki, weteran trzech wojen, wybudowany w roku 1911, ma powrócić na rzekę i wozić pasażerów. Początkowo tylko w Warszawie, gdzie miastu przywrócona zostanie rzeka. Lecz później, być może, uda się na południe, na urzecze.